Się porobiło. Jest styczeń. Spadł śnieg. Śnieg! A pośrednio, że jeszcze jakieś 15 minut temu, tylko połowa listopada. Kurde. Gdzie ja w ogóle jestem? Śnie przejosło mnie w czasoprzestrzeni. Zimno. Zimno, zimno, zimno, zimno. Ja w laćkach. Pod koszulku. Przecież w kuchni byłem jeszcze 15 minut temu. A teraz? Nie wiem gdzie. A, wszystko przez ten głupi eksperyment. A, ale czegoś nie robi dla podcastu. A, bo, bo w, wy nie wiecie o co chodzi. To. To ja pójdę gdzieś yy, w tamtym kierunku. A wy? Posłuchajcie. Mam nadzieję, że dotrę gdzieś, gdzie będę mieć dostęp do kompa, żeby wysłać tego wsioka. Witam wszystkich w sposób fioletowy. No bo właściwie czemu by nie? Fioletowy to świetny sposób na rozpoczęcie podcastu. Dzisiaj w SIOK 16. coś wyjątkowego, odcinek eksperymentalny. Zaraz tutaj przygotujemy eliksir alchemiczny, który będzie robił... no coś! Nie mam na razie pojęcia co, ale to na pewno na pewno będzie wielki przełomowy wynalazek. Dzisiaj w SIOKu tworzymy historię, więc... nie zawsze się z nami od więc, ale mniejsza z tym. Więc włączę moją aparaturę, ta aparatura pika. Czy tu pikniemy? Tak, pikniemy, tak i tak. Teraz pika i brzęczu, dwa w jednym. Eee, a tak w ogóle to znajdujemy się w laboratorium o kodowej nazwie Kuchnia. I wbrew pozorom... ...ten eksperyment wcale nie będzie eksperymentem tego typu, jaki zachodzi od miesięcy w piwnicy u papy. Nie, nie, nie. Chociaż kto wie, co z tego wyjdzie? Ja sam nie mam pojęcia. Ale zaczynajmy. mam... Jestem skrępowany przez dyktafon. Tylko jedną rękę. Się Postaram się kalibrować między tymi delikatnymi instrumentami. Nalać trochę zimnej wody. Nalejemy. Teraz nalejemy troszkę coli. Jest do tego może trochę tego, tego niebieskiego. Tak. No, tyle starczy. Eee... Co to jest? Sól. No to, no to klub. Posolić zawsze trochę można. I... I olej! Tak, olej. Oleju trochę dodajemy. Albo może, jak teraz się tak patrzę, lepszy będzie olejek do lampy naftowej. No to olejek. Gdzie jesteś? Jest tu. Tyle starczy, malutko tego jest, ale powinno wystarczyć do tego, tego czegoś. Mm, a to? To jest soda oczyszczona. To trochę dodamy, też tak z pół łyżeczki, na oko, wszystko jadę, ale niech będzie. Łooo, pieni się. Słyszycie, jak się pieni? A, pewnie nie słychać, ale pieni się. La, ra, ra, ra, ra, ra, ra, a tutaj... o, spirytus celcylowy! Znaczy, tak trzaskam, a tutaj te wszystkie instrumenty są trochę takie i, i czasem trzeba mocno zrobić, bo teraz spirytus celcylowy dolewamy jedną, dwie, no, trzy kropelki. Mm, o, pieni się. pini się i syczy. A to na nic nie słychać przez ten dyktachan. wierzyć na słowo. O! Przestało już. Już nawet nie dymi. się na początku by miło też. Eee, o! Fajne takie się teraz zrobiło. Takie różowe jakby. Jak się jeszcze ustabilizowało, to do mikrofalówki z tym. Traktujemy to promieniowaniem. Ale będzie fajnie. I, i, i, i... i. Co się z tym dzieje? Może lepiej jednak starczy tyle tylko. w całą a potem będę musiał czyścić, Nie, a tego nie chcę. Lepiej podgrzeję ta mikstura, ten eliksir. Podgrzeje zapałką. Tylko znowu nie mam jak użyć jednej ręki przez ten dyktafon, ale poświęca się dla Was znowu. Czegoś tu nie robić dla podcastu. Dobra, już I... Tak Odpadłem. No, no, Auć! No. Głupi pomysł to był. Nie dość, że się oparzyłem, to jeszcze Jeszcze osmalił mi kubek. Kurde, teraz będę musiał mieć. A, a mniejsza z tym. Teraz jeszcze zrobimy w tym trochę zamieszania za pomocą wykałaczki. Trzy obroty w lewo. Czy w prawo? Nie wiem, gdzie to jest w lewo, a gdzie prawo, Także musisz musicie... Po <grywa> zostawię to może jednak bez komentarza. O, jakie fajne, to się rusza. Mi to wygląda już na skończone. Tylko co to robi? Hej, Miksturo, jak się masz? Sorki, ale ja nic nie rozumiem z tego bulgotania. Nie pienisz się, nie dymisz już nawet, nie wyskakuje z Ciebie żaden hefalump, a nic takiego. W takim wypadku wniosek Pytaki, się nasuwa sam. Trzeba cię wypić. No to na zdrowie. zdrowie.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 Nie ma nazwy. O! O! No, ja o! I wszystko jasne. Proba mikrofonu. Zaprasza Robert Kessling. Słuchacie Wsioka? No i... Tak to właśnie było. Przepraszam za jakość nagrania, ale w momencie kiedy mnie przeniosło, miałem włączony dyktafon cały czas i no plik się po prostu zepsuł. Trochę go próbowałem ratować, efekty mieliście okazję usłyszeć. No sorry, Filip Dawidziński to ja nie jestem, żeby tak montować świetnie. Wyrzuciło mnie wtedy w lesie po tym przeniesieniu i okazało się, że nie ma jednak tak źle, jak się wydawało. Co prawda, mimo padającego śniegu, mrozu na dworze, ja byłem w klapkach, w podkoszulku. No nie byłem za bardzo przystosowany do, do tych warunków. Jak nagrywałem pierwszą część, była połowa listopada, 16 chyba, z tego co pamiętam. A tu nagle... Nagle się zrobił 10 styczeń, no, no tak, bo to już było kilka dni temu, wróciłem te kilka dni temu, a nie nagrałem tego zakończenia od razu, bo wiecie jak to jest, musiałem nadrobić zaległości, przez te dwa miesiące no trochę się wydarzyło, no dziwne jest to uczucie, naprawdę dziwne, ale nie jedyne, już się zdarzały podróże w czasie innym podcasterom, na przykład epidemia nonsensu. Wielka trójca epidemii nonsensu cofnęła się w czasie o tydzień i opowiadali jak to, tym tygodniu, który właśnie co dla nich minął, zostali panami świata i no i trochę mnie ta wizja przeraziła, jak tego słuchałem te parę miesięcy temu o, kiedy to było na szczęście chłopakom się znudziło i postanowili zapobiec temu zdarzeniu. Cofnęli się w czasie i mamy dzięki temu to, co mamy. A Co do epidemii, to zauważyłem, że ich strona zniknęła. Nie wiem, czy to może jakaś usterka? Może nie zapomnieli wykupić miejsce na, na serwerze? Albo domeny nie wykupili na następny rok? A toż wielka szkoda, mam nadzieję, że podcast sam w sobie nie zginął. Bo Epidemia sensu to... no... mój ulubiony podcast. Właśnie epidemia mnie zachęciła do tego, żeby nagrywać sioka. Topol, zrób coś z tym. Maciek, ruszcie się chłopacy. Reanimujcie epidemię i wrzucajcie ten swój materiał, bo ponoć go macie dużo do publikacji, gotowego. Dwa miesiące, dwa miesiące dla was, dla mnie, no zaledwie kilka dni. Dwa miesiące przerwy to, to... nie jest aż tak dużo. Zdawały się większe przerwy, po których podcasty wracały, na przykład Lubię Kiedy Pada, a to mawka". Był taki okres, że nieraz po pół roku milczał, żeby wrócić na jeden odcinek i znowu zamilknąć na kilka miesięcy. Już nie nadaje nic od, no... Od września chyba nic nie nagrał, albo od, od jeszcze dłuższego czasu. Też szkoda. Mam nadzieję, że już takich przerw we wsioku nie będzie, że będzie podcastem bardziej regularnym. Regularność jednak jest dość ważna w podcastach. Może się nie będzie ukazało co tydzień, nigdy czegoś takiego nie obiecywałem, ale postaram się, żeby, żeby co jakiś czas się ukazał nowy odcinek, w miarę krótki. A żeby tego nie przedłużać, to kończę też tego 16. Tak, to chyba 16 wsiok. niniejszym kończę go. I proszę was o jedno. Pozostańcie ze mną. Ty, słuchaczu, pozostań ze mną.